Produkt – podcast. Nazwa – Święty Spokój. Adres podcast e – podcastświętyspokój.blogspot.com. E-mail – gmail.com. Cześć! Witajcie w jedenastym odcinku podcastu Święty Spokój. Bogowie podcasterscy chyba się na mnie sprzysięgli się przeciwko mnie i przeciwko mojemu podcastowi ponieważ najpierw nagrałem materiał potem ze dwa dni nie mogłem w żaden sposób dograć dogrywek, czyli tych zapowiedzi potem jak nagrałem to komputer mi się zrestartował i wszystko poszło no nie, nie wszystko, tylko te dogrywki no i musiałem złożyć ofiarę bogom podcasterskim w postaci słuchania zapętlonego mojej czołówki przez 24 godziny była ofiara z uszu moich i właśnie nagrywam w końcu te dogrywki, mam nadzieję, że że już tym razem, że to będzie już ostateczna wersja a przy okazji jeszcze Zanim muzyka, to chciałem powiedzieć, że 15, nie, nie 15, parę dni temu była, był w Polsce Dzień Dziennikarza Obywatelskiego. A jakby tak dobrze, nie wiem jaka jest definicja takiego dziennikarza, ale ja sobie na swój użytek taką definicję stworzyłem, która obejmuje właśnie mnie. No nie tylko mnie, bo również i blogerów, i innych podcasterów. No po prostu każdy, kto coś tam tworzy, wrzuca do sieci, to jest według mnie dziennikarz obywatelski. No może nie każdy, no ale ale chyba podcast się mieści w, tej, w takiej definicji dziennikarstwa obywatelskiego, więc y, parę dni temu był dzień podcastera, można powiedzieć. I y, jeszcze z takich ciekawych dni to był niedawny dzień wiatru. Nie wiem, czy y, właściwie wiem, bo chyba się nic nie wydarzyło, nie wiem jak na świecie, ale w Polsce wiatr odpoczął sobie tego dnia i nie, nie narobił żadnych szkód. Natomiast Natomiast chciałbym już wam za, mm, muzyczkę puścić Będzie to najprawdopodobniej polski utwór tak przynajmniej sugeruje tytuł Otóż zespół plansze z utworem snieg. Jak sądzę snieg tylko dlatego, że Ktoś nie wpisał polskiej literki, czyli śnieg twór instrumentalny, taki dosyć łagodny, przyjemny moim zdaniem dla ucha warto posłuchać. Zapraszam. No to jedziemy. Zaczynamy od korespondencji. Swoją drogą to jest o tyle fajna ta korespondencja, jeśli przychodzi, że dzięki niej właściwie można sporą część audycji zrealizować. No i takiej w sumie ciekawy, bo polemika jakaś, jakiś taki dialog powstaje. Bardzo mi się to podoba. No i Pierwszy komentarz do odcinka 10 tego prezydencko barcelońskiego przez Krzyszmana. Dziękuję znowu Krzyszmanie za komentarz. Słuchałem jak zwykle super. Nie, źle za akcent, źle tutaj postawiłem akcenty, bo nie chodzi o to, że Krzyszman super słuchał, tylko słuchałem przecinek jak zwykle super. Czyli że jak rozumiem super było to, co Mówiłem i to, co. No, audycja jako całokształt. Z obamą to trafne spostrzeżenie. Dobrze, że mu nic nie zrobiłeś. No. <śmiech> dziękuję za poparcie. Yy, bo, no dobrze, że wyjechał, bo właściwie to kto wie, czy dłużej mi to wytrzymał. Yy, no, i jeszcze to, co na początku, to wcale mocno nie było, dla takiego fana traszu jak ja oczywiście. No to Krzyszmanie, masz. Yy, jeśli chodzi o, o muzykę, większą tolerancję niż ja, bo dla mnie to już było mocne. I jeszcze w postscriptum pytasz. Piszesz, że słuchałem pilota, ale nie wszystkich odcinków. Dlaczego, dlaczego dzieci z Tobą nie nagrywają? No i to jest te, to, co tutaj najbardziej skomentuje z Twojego komentarza. Dzieci ze mną nagrały dwa odcinki. Jeśli chcesz, jeśli nie słuchałeś, to możesz go, możesz tylko słuchać. Taki to odcinek bodajże pierwszy lub drugi zwierz o zwierzętach domowych i odcinek y, samochodowo-muzyczny. Y, dlaczego dzieci ze mną nie nagrywają? Bo dzieci są tak zajęte, jeśli chodzą do szkoły, a moje dzieci chodzą do szkoły. Jedna córka do piątej, druga do trzeciej klasy. I no i po prostu ja mam więcej czasu one, bo ja jeszcze po odrabianiu wszystkich lekcji, po zrobieniu wszystkich domowych obowiązków dzieci położy spać i wieczorem, wieczorem usiądę przy komputerze czy zajmę się czymkolwiek innym a, a one po prostu naprawdę no przyjdą do domu odrabiają lekcje, to jest masakra naprawdę nie z nikim wszyscy jeśli uczniowie mnie słuchają to, to szczerze szczerze wam współczuję i... no i trzymajcie się ale nie omieszkam na pewno nagrać czegoś z dziećmi, bo, bo bardzo to lubię może tematy nie są wtedy jak to nazwać, dorosłe takie nie chodzi tutaj o powagę, o poważność bo wcale nie mam ambicji żeby podcast był jakiś bardzo poważny ale temat jest taki właśnie na przykład o zwierzątkach domowych, co wydawać by się mogło, że nie jest żadnym ciekawym newsem, ale sam sposób realizacji to jak dzieci o tym mówią i taki dialog, no bo jak nas jest trójka w takim podcaście albo chociaż dwójka, no to jest ciekawy, więc polecam te odcinki dla tych, co nie, nie słuchali Tobie Krzyszman w szczególności jeśli nie słuchałeś Drugi komentarz od od Paweł AA. Nie będę się domyślał, co to jest AA, ponieważ tylko jeden no mi do głowy przychodzi, więc jeśli to jest to, to trzymaj się, Paweł, jestem z tobą. Komentarz. Przesłuchałem w piątkową noc 70% twojej produkcji i powiem jedno. skakuj do wanny i jesteś nasz człowiek. No cóż... Nie wiem, co to znaczy 70% produkcji. Czy przesłuchał, bo to jest też do 10 odcinka, komentarz? Czy przesłuchał 7 odcinków, czy 70% tego odcinka? No cóż, niezależnie od tego, ile przesłuchałeś, to, to zapraszam do, do słuchania wszystkiego. Natomiast skakuj do wanny, jesteś nasz człowiek. Pawle, jakby to powiedzieć, jeśli to jest zaproszenie, to dziękuję, nie skorzystam. Natomiast oczywiście żartuję, choć nie rozumiem, co to, co to miałoby znaczyć to wskakuj do wanny, ale to nasz człowiek, to rozumiem, że to jakiś zostałem zakwalifikowany do jakiegoś grona no właściwie nie wiem jakiego czy podcasterów, czy jakichś tam fajnych ludzi, czy niefajnych ludzi no niemniej jednak dziękuję bardzo Pawle za to, że mnie zakwalifikowałeś do tego grona dziękuję kolejny kolejny komentarz od radiowego koguta domowego no, tutaj dużo nie będzie komentarza z mojej strony, ponieważ treść jest taka, w nagrody zgłosiłem cię do iTunes. Dziękuję, kogucie, że mnie zgłosiłeś. Teraz wszyscy, którzy są spod znaku nadgryzionego jabłka i używają tego, czego używają, Mogą bez problemu i mam nadzieję, bo ja z tego programu nie używam, ale mogą mnie gdzieś tam znaleźć w katalogu iTunes. No, dziękuję. Bardzo mi z tego powodu miło. No i ostatni chyba, tak, ostatni komentarz od pana tak, nie anonimowego, ponieważ podpisał się w komentarzu. Pan Jacek, pan tudzież nie pan, tylko Jacek. Cześć, panie kolego, żyjesz w kraju, gdzie podobno rządzi demokracja, tak więc człowiek wybrany większością głosu, głosów, czyli przedstawiciel narodu, uważa za zasadne zaprosić prezydenta i ponieść koszty tej wizyty. Rozumiem, że jak twoja drużyna zacznie grać jak chłopcy z Barcelony, to dopiero będziesz w siódmym niebie i nie będzie tobie przeszkadzało, że trybuny przeciekają i schody grożą zawaleniem na stadionie narodowym. Żyjąc i mieszkając w stolicy kraju nad Wisłą trzeba ponosić konsekwencje tego, niestety. Pozdrawiam serdecznie. Po skryptum znajdź coś z czystego metalu lub ciężkiego roka, słuchacz. No i po skryptum 2 prześlij mi swój adres rss, proszę. I tutaj jest adres e-mail, na którym mam to przesłać. No to zacznę od spraw technicznych, czyli od końca. Adres już tam ci przesłałem zareagowałem już na wcześniejsze Twoje upomnienie się o to. Natomiast co do ciężkiego roka, to właśnie dzisiaj coś słuchałem, może to nie jest najlepszy przedstawiciel ciężkiego roka, ale słuchałem sobie, znalazłem gdzieś w internecie, przyznaję się, taki, taki zaraz powiem, co... Przepraszam, jak to się nazywa? Tak. Slawland. Polska grupa, która mnie zaciekawiła tytułami piosenek i tytułami albumów takimi y słowiańskimi, typu gęst Gęstwiny Dróg Zapomnienia, "Pieśni Gromu, Tarcza Swaroga. Y nie wiedziałem, co to jest poza tymi tytułami nie wiedziałem co oni grają no to informuję, że grają coś bardzo ciężkiego bardzo szybkiego, bardzo ostrego i bardzo niezrozumiałym tekstem szkoda troszkę mi, bo, bo no, mogłoby być ciekawiej moim zdaniem oczywiście, gdyby tam można było usłyszeć jakieś teksty związane ze słowiańs... z naszymi korzeniami słowiańskimi. W każdym bądź razie mnie się nie za bardzo spodobała sama muzyka. I tutaj mam taką uwagę, że ewentualnie, jeśli zechciałbyś Jacku, to spróbuj posłuchać tego, co puszczam. Oczywiście, jeśli tam mi się gdzieś trafi ten trash, no to, no to będzie, aczkolwiek no, nie będę go specjalnie wyszukiwał, ponieważ no niestety nie mógłbym szczerze go puścić, opowiadając o tym, że to jest coś fajnego, że to jest coś, co mi się podoba. Natomiast z własnych doświadczeń wydaje mi się, że warto jest słuchać różnej muzyki i, i czasami ponieść się temu, co sugerują inni, że coś może być fajnego lub, lub wartego przesłuchania. Na pewno usłyszysz w mojej audycji, bo już mówiłem, że wbrew wszelkim sugestiom muzykę będę puszczał, na pewno usłyszysz muzykę różną, ponieważ Moje, moje klimaty muzyczne są dosyć szerokie, poza właściwie yy, muzyką poważną, która jest jakoś w moją estetykę, w mojej emocji nie trafia. I taką już naprawdę skrajnie ciężką, to wszystko inne chyba by się tutaj mieściło w moich gustach. Więc no zapraszam do posłuchania czegoś innego. No i teraz co do samej treści komentarza. Tak, żyję w kraju, gdzie rządzi demokracja. No, tym odcinkiem jakby skomentowałem pewne takie niedogodności i związane z demokracją którą uważam w gruncie rzeczy za jednak yy, no dosyć sprawną i pożyteczną w, w, w obecnych naszych warunkach. Yy, ten, chodzi mi o ten ustrój i mimo jego niedoskonałości no cóż. Przepraszam. Będę, yy, będę w nim żył, aczkolwiek krytycznie podchodzę do niektórych yy, do niektórych aspektów demokracji, do niektórych warunków w niej panujących. I to był właśnie mój komentarz. No. Myślę, że ty też żyjesz w jakimś demokratycznym kraju. I pewnie również znalazłbyś mankamenty życia tam, gdzie żyjesz. Druga sprawa to o tej drużynie. Tutaj zupełnie nie, nie rozumiem. Chodzi o że gdyby moja drużyna zaczęła grać tak jak chłopcy z Barcelony, to dopiero będę w siódmym niebie. No Nie do końca. Barcelonę oglądam z ogromną przyjemnością, ale mam w sercu jedną, jedyną drużynę. Legia Warszawa. I jeśli oni zaczęliby grać tak jak Barcelona, to szczerze mówiąc, najpierw bym się u, po prostu uszczypnął i wstał rano do pracy, no <śmiech> i chyba to tyle. Natomiast, natomiast Barcelona to jest taki dream team, no. z, z ogromną przyjemnością patrzę na ich mecze. W swojej drużynie kibicuję, jestem z nimi na dobre i na złe, w tym roku uważam, że było to złe. Mam nadzieję, że w przyszłym będzie lepsze. No i jeśli chodzi o stadion, to akurat jedno, z jedną rzeczą się nie zgadzam, ponieważ akurat ostatnio byłem na stadionie, na stadionie Legii, na meczach reprezentacji Polski z Argentyną i z Francją. I jeśli chodzi o stadion, to jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest naprawdę wspaniały stadion. wspaniały stadion. To może na dalszą część odcinka, bo chciałem powiedzieć trochę o tych meczach. No i jeszcze to, że żyjąc w kraju, w Polsce i w stolicy muszę ponieść konsekwencje. No muszę, no w każde miejsce ma swoje konsekwencje. Mi nie jest ostatecznie tak najgorzej z tymi plusami i minusami miejsca, w którym żyję. Nie mieszkam tak całkiem w Warszawie, aczkolwiek moje życie kręci się wokół Warszawy, bo tutaj dzieci chodzą do szkoły i tutaj pracuję. No i to tyle, jeśli chodzi o komentarze. No i dalej, w, dalszym, w dalszej części, następny temat, to chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która mi się nasunęła. Otóż e, ostatnio w radiu z dwa, trzy dni temu e, słyszałem newsa. Policja w Kluczborku aresztowała 15 piętnastolatkę za daniczkę z marihuaną. No, dziewczyna stanie przed sądem rodzinnym. Tłumaczyła się jakoś tam oczywiście e, głupio. Wiadomo, że to Trudno w to uwierzyć. No, w każdym razie mówiła, że to coś tam na biologię, że myślała, że to mięta. Ale nie o to chodzi. Tylko chciałem serdecznie pogratulować o policji w Klucz Borku i policji w ogóle. No, takiego sukcesu. Po prostu który polega na zlikwidowaniu hodowli um, o obszarze... Ile może mieć taki obszar hodowli jednej doniczki? No nie wiem, 100 cm2? No niech będzie. 100 cm kwadratowych Że taką hodowlę marihuany, policja w kluczborku, zlikwidowała, że aresztowała mózg całej operacji. No, cóż tu komentować? Jeśli policja w tym moim kraju nad Wisłą zajmuje się takimi pierdołami, jeśli moje podatki wydawane są na to, żeby 15 piętnastolatkę pojechać po nią radiowozem, złapać, oskarżyć, osądzić, to, to żyjemy w jakimś chyba matrixie, no. ja Nie wiem, jak to nazwać. No, po prostu masakra. Nie chcę tutaj dyskutować, w tej chwili nie chcę podejmować tematu słuszności lub niesłuszności legalizacji marihuany, czy wszelkich narkotyków, czy delegalizacji czegokolwiek, czy porównywania narkotyków, z alkoholem, papierosami. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, no po prostu no, scyzoryk się otwiera w kieszeni, jak się słyszy takie newsy. E... Tak, to była właściwie główna część mojej audycji, o który, o główny temat, który chciałem poruszyć. On naprawdę, tak naprawdę trudno tutaj Cokolwiek więcej powiedzieć, ale temat jest ciężki, gatunkowo, wbrew pozorom. No, no, po prostu dziewczynie się y, rujnuje życie, no w imię czego właściwie, no. No w imię czego. Ja tego nie rozumiem, ja nie rozumiem tego, Już nawet ja rozumiem, że takie jest prawo, wiem. Tylko, że tam są jacyś ludzie, przecież ktoś musiał y, wpaść na pomysł, ktoś musiał tą całą akcję podjąć, powiedzieć, nie wiem, ma swoich przełożonych jakiś, no i on, załóżmy, przychodzi taki policjant i mówię, szefie, ktoś mi doniósł, no bo chyba inaczej się to nie mogło odbyć, jest gdzieś tam w pewnym mieszkaniu doniczka z marikuaną. Szefie, mam już plan, wiem, jak to zrobić. Wiem, kiedy wkroczyć. Pojedziemy, zgarniemy tą y, dziewczynę, bo hodowcą jest 15-latka. Osądzimy. Niech niech wie, niech ma. O. No dobrze. No i y, jeszcze taki właśnie luźny temat na temat, y, temat, na temat. Y, meczy ostatnich meczów polskiej reprezentacji piłki nożnej. Byłem na Legii. Byłem na Legii z dziećmi. Na obu meczach byłem. I na Argentynie, i na Francji. Tak jak już wspomniałem, jestem pod ogromnym wrażeniem stadionu. To jest naprawdę świetne miejsce. Wspaniały stadion. 31 tysięcy miejsc, więc nie jest to jakaś ogromna, y, ogromny obiekt, ale stadion naprawdę przepiękny, rewelacyjny. Jak kiedyś byłem na Legii, na jakimś meczu, to, to, no to, to nie była ziemia. Tutaj nie ma żadnych chwil. No, no to ja, ja wiem, że to jest y, po prostu nowoczesny obiekt i, i, i trudno by było się spodziewać czegoś innego. Nikt nie siedzi za filarem. Każdy z każdego miejsca ma świetny yy, obraz. O, idzie moja czurka, to może coś razem powiemy. Każdy z każdego miejsca ma świetny widok na całą płytę. Wspaniałe miejsce. Naprawdę polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję, yy, czy to z Warszawy, czy nawet... Nawet nie z Warszawy, przyjść na ten stadion i obejrzeć coś, to to zapraszam. Teraz 22 czerwca będzie koncert Carlosa Santany. Też fajne wydarzenie. Na stadionie Legii można będzie ten stadion obejrzeć. Sam szykuję się. Być może da mi się kupić bilet na płytę. Cześć. Nagrywam. O, dzień dobry. <grym> Zaraz tylko dokończę o okay? tej bo mówię teraz o, o... meczach. A o tych, no. na których byliśmy? Tak, o meczach, na których byliśmy. Jak ci się podobało? No, świetnie. A który bardziej? Ja powiem szczerze, że Francja była takie, takie bardziej ekscytujące. Mhm. No, rozumiem. Wiem, że Polska wtedy wygrała, ale Francja mi się w tym podobała. No. Tak, Francja, Francja o tyle była fajniejsza, że odbywała się w bardziej takich piłkarskich, mniej piknikowych warunkach, ponieważ mężczyzn był o 21.00 przy pełnym oświetleniu, no i przede wszystkim przy pełnych trybunach. To jest jednak ogromne przeżycie, naprawdę. Potem przyszedł mi drugi dzień do pracy, z oczywiście z gardłem nie tyle bolącym, co niefunkcjonującym. A, a jak Cię proszę angielskim? Dobrze. co słabo funkcjonującym. No i yy, mieliśmy zupełnie inny obraz rzeczywistości z kolegami. Dla mnie mecz był świetny, Polacy grali świetnie, natomiast w telewizji podobno wyglądało to yy, inaczej. No cóż. No czyli... bo całego meczu oni nie pokazali, oni pokazali czasami na, na publiczność, to czasami mogli ten skrócić jakiś wątp. Nie, myślę, że nas po prostu ekscytowała sama, sama atmosfera stadionu i samo to, że tam byliśmy tak blisko to to było właśnie takie ekscytujące i myślę, że to fajnie z drugiej strony bo skoro ktoś w domu przeżył 90 minut denerwując się na, na polski piłkarze, to ja miałem lepiej, bo ja się nie denerwowałem tylko oglądałem z zapartym tchem no, gdzie z zapartym tchem? z wydzieraniem się Magda fajnie zareagowała w którymś momencie, pamiętasz to? Jak powiedziała mi tato, bolą mnie rączki od klaskania. To ja powiedziałem, to nie klasz, może odpocznij sobie chwilkę. Dobra, to będę się tylko wydzierała. <grych> <grych> Także byliśmy, byliśmy przygotowani na oba mecze. Mieliśmy flagi z wyszytymi imionami, mieliśmy szalik. E no i e, pierwszy taki moment, kiedy wiedziałem, że to jest fajne, to był właśnie na meczu z Argentyną, kiedy dzieci, które e, z racji tego, że ja się interesuję piłką, no to zawsze mówią, że też się interesują, chociaż może nie wygląda to w rzeczywistości e, tak... E, w rzeczywistość może trochę jest inna, ponieważ jak ja oglądam mecze, to one specjalnie się tym nie interesują. Ale... Ja, telewizji to nie wygląda o, właśnie, że... właśnie. I o to chodziło. Jak no. powiedziałem i potem dzieci, czy jak spytałem, czy było fajnie, to mówiły, fajnie, myśleliśmy, że to tak samo nudno jak w telewizji. No to jeśli na meczu, na którym było 15 tysięcy ludzi, właściwie cisza była na trybunach, na tym meczu z Argentyną. Jeśli to yy, wywołało taki entuzjazm i tak się podobało, to ja już wiedziałem, co to jaki potencjał ma pójście na prawdziwy mecz z y, pełnymi trybunami. Ciekawe, dlaczego oni wystrzelali te piłki tylko do VIP-ów? Nie, wystrzelali nie tylko do VIP-ów, ale właśnie, bardzo liczyliśmy na to, że uda nam się złapać piłkę, bo przed oboma meczami e, wykopywali właśnie tam około 20 piłek w, do publiczności, niestety przyjechaliśmy z niczym. No, poza przeżyciami. No i jeszcze jedna rzecz. Bycie VIP-em to jest straszny obciąż. Dlaczego? Trybuna VIP-owska, trybuna, która to będzie zachodnia, mhm. gdzie są bardzo drogie bilety, gdzie karnet na cały sezon kosztuje 15 tysięcy albo 10 tysięcy, w zależności od miejsca, albo nawet y nie chcę teraz skłamać, ale słyszałem o cenach 360 tysięcy za lożę. No ale e, znacie taki sposób kibicowania jak fala meksykańska. No to powiem tak. Cały stadion się kręcił, a przez tą trybunę wipowską to po prostu ledwo przechodziła ta fala. No po prostu taka Kiszka, takie sztywniaki tam się działy, że naprawdę bycie VIPem to jest straszny obciak. I no cóż, no VIPy, no zróbcie coś ze sobą, żeby tak nie było. No bo przecież dajcie spokój, no meczu się nie da oglądać z Wami po drugiej stronie. Jak w ogóle zakrzyknąć, że druga strona odpowiada, jak tam Wy będziecie siedzieć i, i nic nie robić? Trzeba krzyczeć na stadionie, trzeba stracić głos. No i to tyle z mojej strony, ale skoro mamy, jesteśmy w składzie e, szerszym, to może jeszcze o czymś pogadamy. To, to ja mogę teraz powiedzieć o wakacjach. E, teraz wszyscy mnie w szkole czekają na 22 czerwca. Ja na razie czekam na 20, bo idę do koleżanki na takie ostateczne, na takie zakończeniowe, takie jakby... Y, taką jakby zakończeniową y, imprezę. no. Kiedy? Do kogo? Y, Do Klary. A pytałaś ludzi co? No pewnie. <grym> No i jeszcze tak. Idę właśnie, ja nic o tym tak, nie jak wiem. Y, I będzie... Y, no, A jaki to będzie dzień? 20? 20 to jest poniedziałek chyba. Aha. Poniedziałek. I co, po lekcjach tak. No po lekcjach na no, nocowanie. Wszyscy idziemy tak... Y, Chyba 9 osób. Tak, 9 osób będzie. No i wszyscy będą no, nocowali w salonie taty. No, więc tak. Y, ale nie, spokojnie, mam dopiero 11 lat, więc... Y, no, więc tak, ja bardzo polecam na wakacje y, Mazury. A byłaś na Mazurach? Byłam. Dwa albo trzy razy. Aha. No, na kolani, na przykład. I... Na ja czy... kiedyś dużo jeździłem na Mazurach jako małe dzieciak. Bardzo mi się podobało. Ale bardzo ostrzegam, bo są komary, więc, więc jak kto woli, bardzo dobrze się bawić i niech go dziebią komary, czy jechać gdzie indziej i żeby też go bardzo dziebały komary. No tak? właśnie, bo komary u nas pod domem też komary są. To słuchaj, ale w ogóle jak to teraz jest w szkole? Bo chyba rada pedagogiczna już była. E, tak, To chyba była. właściwie wakacje już takie nieoficjalnie się zaczęły, co się teraz w szkole dzieje. To znaczy, nie, no, jutro jest rada pedagogiczna. Jeszcze jedna? Tak, taka już, A. która taka oficjalna. Ale to, która to teraz już... jeszcze tak jest w szkole, tak nie ma luzu jeszcze? Nie, no co? Jeszcze nie. Mm. Jeszcze pani dyrektor na apelu powiedziała, że jeszcze musimy pracować, eee. lepiej jeszcze ten się spiąć. Nie I oszukujmy daż. się. Od zarania świata to samo mówią nauczyciele. Tak naprawdę jest już po tokach, wystawione oceny. Mm. Jedyne, co, czego można się obawiać, to, no to że właśnie... się zapamiętają na następny rok. <śmiech> nie no, <śmiech> tak. Nie no, oczywiście można zmienić ocenę, ale na niższą. U nas tak w szkole jest. Tak. na niższą, tak, pani dzisiaj pani od francuskiego a ja słyszałaś dzisiaj, o tak kogoś, powiedział? o kimś takim, co by mu zmienili? A bo ja wiem dzisiaj y, y, klarze, y, Klara przyszła do pani od francuskiego dała pracę dodatkową i pani od francuskiego nie przyjęła zaczęła. już, no właśnie, no. bo to już jest poradzie już koniec, oceny. już wakacje no, się właśnie. zaczęły tak naprawdę nieoficjalne wakacje już rozpoczęte ale trzeba powiem szczerze, że teraz nam e, gadają, gadają, gadają. Myślę, że to nudne takie gadanie na apelu o tym, że trzeba uważać na e, wakacjach, że nie, żeby nie skakać na główkę na krótkich jeziorach czy coś takiego. No może takiego. i nudne, ale no w, gruncie właśnie, to... w gruncie rzeczy właśnie o to mi ci, chodzi, że... którzy nie posłuchali no... kiedyś takich zaleceń, to dzisiaj podejrzewam, że bardzo im jest z tego powodu źle. No. Na przykład jak byłam w Czechach, to widziałam chłopca, który, nie wiem, może 17-letni wie chłopiec, który z kolegami na moście Karola jechał na wózku. Mhm. Złamany kręgosłup. Siedemnastoletny, przed nim było jeszcze... Czy też skakał na główkę do wody? Czy nie no wiem, właśnie, nie wiadomo, ale złamany kręgosłup, nie wiadomo. No ale tym nie... może się kończyć skakanie w no właśnie, miejscach, tak. nie, no które są niesprawdzone albo popisywanie się przed innymi i na przykład stawanie na głowie też Tak, też można. Tak, no coś pewnie, spodziewać. no a przecież y, spadniesz na głowę. Ale na głowie to ja stawałem. Jak... No, tylko chodzi o to, że no, na przykład na rękach. No. Stajesz, op, y, spadniesz z ten stake z na głowę i, i No. Coś robić. Z drugiej strony też nie można przesadzić z tą ostrożnością, bo Trzeba popróbować i pochodzić po drzewach i po drabinkach. No, wypadki chodzą po ludziach, ale nie jest to powód do zaprz zaniechania wszelkich aktywności. A jeszcze ja mam taką refleksję a propos wakacji w ogóle wyjeżdżania. To wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę wszędzie, wszędzie jest mnóstwo takich miejsc, które warto... Zobaczyć. Teraz byłem z dzieciakami z, z klasy właśnie z Uzi na wycieczce w górach świętokrzyskich. Więc y, wydawać by się mogło, że to żadne jakieś tam z, y, mega atrakcyjne miejsce, y, jak to się teraz y, mówi. Mega czy jakie jeszcze są określenia? Ultra. Ultra. Ultra atrakcyjne, mega atrakcyjne i, wypa i, i full, wypas, full wypas. Git. <śmiech> I git. Ale okazuje się, no nie wiem, jak dzieciom, no, ale mnie się tam naprawdę podobało. Było parę fajnych Fajny, miejsc. Tak. To znaczy, nie, najfajniejsza to była dyskuteka i jak byliśmy sobie w pokoju i tak dalej. No ale to... chodziliśmy po jakichś nudnych kamieniach. No właśnie, to, było, to była masakra. Znaczy, masakra była słuchać dzieci, co one na ten temat, bo to poszliśmy do jakiegoś miejsca takiego, które miało tam legendę, że to... Pie... Pie... diabeł pieciełko, porzu... pieciełko. O, piekiełko. Diabeł porzucił te kamienie fal tą legendę. Chodzi o samą drogę. Przeszliśmy, to było parę kilometrów, kilometrów. No myślę, że może strony. nawet więcej. Że mogło to być więcej. W każdym razie poszliśmy, poszliśmy tam po drodze. Ja oczywiście zamykałem grupę. Taki był moje, takie było moje zadanie. Yy, szedłem ostatni. No więc te osoby, yy, te dzieciaki, które szły tam koło mnie, no to po prostu największych optymistów skłoniłyby do samobójstwa. Nie, po co my tam idziemy? Można odpocząć, a musimy tam iść. No i oczywiście jak doszliśmy na miejsce, to po co my szliśmy tyle, taki czas, żeby zobaczyć kamienie? Przecież to można zobaczyć na YouTubie. Więc no, ale ogólnie ja powiem tak, że bardzo mi się na wycieczce podobało. Podobały mi się, w pozorom, te dzieciaki, które były naprawdę miłe, śmieszne i sympatyczne. W ogólności nadspodziewanie, bo, bo trochę się tego obawiałem. Myślałem, że to rozwitrzona młodzież. No i... Mm. Ale było dobrze, było fajnie. Cieszę się, że pojechałem. A no nie chciałaś. No nie chciałem. Nie chciałem ze względu na Ciebie, no bo nie chciałem Ci obciachu robić. Ten, że starzy jadą, że stary pojechał z Tobą. Ja jeszcze nigdy na Ciebie tak nie powiedziałam. Tak, no, dobra, teryferę. No. Nie wierzcie. Nie no, wierzcie. No. To mamy coś do powiedzenia jeszcze na wakacje? Nie. Nie? nie, nie. No możemy jeszcze chyba nie. życzyć miłych wakacji. A no. Powiedzieć. To życzymy miłych wakacji. No. Kto ma oczywiście, no. Bo tak. jeden musi pracować, żeby urlopować my się nie inny. Nie. No. Na przykład z naszej dwójki ja pracuję, a Zuzia będzie się urlopować. No. A gdzie jedziesz? Na pierwsze żółty jedziesz na kolonię, tak? No na Mazury znowu do żabinek. Znowu. A no, to no. nie było fajnie tam? Ukradli portfel. No dobrze. A gdyby ci nie ukradli portfela? To było fajnie. No czy... to może w tym roku ci nie ukradną i będzie fajnie. No to ten. Tak. A potem to jadę do babci jednej, potem do babci drugiej, potem może pojadę do Klary i to uzgadniałam już z rodzicami. Ale imprezy nie uzgadniałaś. No ale uzgadnię. No i potem to pewnie z trochę spędzę czasu. No, po co? Nie. No żebyście, wiesz, byli ucieszeni. Nie? Dobra, bo teraz takie głupoty gadamy już na koniec. Jeszcze Zawsze tak jest. Dlaczego? O, na koniec jeszcze będzie jakaś piosenka, której w tej chwili jeszcze nie, e, nie wstawiłem, także będę musiał dograć zapowiedzi. No i do usłyszenia już pewnie w wakacje, szkolne wakacje, bo niekoniecznie... Albo w ten weekend. Myślisz? No zobaczymy, ponieważ e, nasz podcast jego m, stałą na pewno tradycją i taką regularnością jest to, że wychodzi nieregularnie, to e, nie będziemy w żadnym wypadku obiecywać e, nic, kiedy będzie następny odcinek, ani nic z tych rzeczy. To Do usłyszenia. Cześć. No i na koniec. Przepraszam. Kończąc już tą nierówną walkę człowieka z maszyną. No i z Waszymi uszami, na koniec zespół Under the Table w utworze Prepare to Meet Zero. I tutaj już uwaga, to wrażliwsi słuchacze mogą sobie darować, ponieważ moim zdaniem utwór ciekawy, aczkolwiek dosyć trudny w odbiorze lekko zahaczający o festiwal warszawska jesień no może nie aż tak, ale w każdym razie muzyka na pewno ciekawa na pewno nie do usłyszenia w radiach a już na pewno nie do usłyszenia w radiach typu RMF Radio Z, Radio S i co tam jeszcze wszystkie te komercyjne. Sieczki. Do usłyszenia do następnego odcinka podcastu Święty Spokój. Mówił do Was Bartek i Zuzia. Cześć!